Przeznaczenie do rozdział czwarty. Na życie i... kradzież. Wiatr podnosił trawy i inne rośliny do góry. Zielone listki tańczyły i śpiewały do z ptaków. Piękne, latające istoty ćwierkały i szybowały nad pracującymi ludźmi i podróżnikami. Szary skowronek przyleciał obok szczęśliwego młodzieńca, podrzucającego niewielką sakiewkę ze srebrem w środku. Srebrnowosły Blank oddalił się od, jak mu się wydawało, schorowanego podróżnika i dłonią chciał odszukać sakiewkę którą dał mu ojciec, bezskutecznie. Szeroko otworzył piękne oczy, gdy zdał sobie sprawę z przebiegu całej sytuacji. Szybko odwrócił się i ujrzał młodego mężczyzny, który podążał radosnym krokiem, co jakiś czas podskakując ze szczęścia. Nie wygląda już na chorego. Pomyślał i ruszył w pogoń za złodziejem. Gdy rabuś usłyszał, jak stopy jego fiary szybko zbliżają się ku niemu, natychmiast zaczął uciekać. Mężczyźni biegli po odeptanej drodze, co wznosiło kłęby kurzu w powietrze. — Stój! Oddawaj to! — krzyknął Blank do łotrzyka. Ten nawet na chwilę nie ustał. Przeciwnie. Biegł szybciej i szybciej. Goniąc przestępcę srebrna włosy, zawał za dość spory kamień, przyspieszył do granic swoich możliwości i rzucił mu pod nogi. Godirowi wydawało się, że jak zwykle zdawał uciec, gdyż derszy uśmiech wymalował mu się na twarzy pod jego nogi i wpadł kamień, co spowodowało, że upadł. Sakwa wyleciała mu z dłoni i monety w niej dźwięcznie zabrzmiały, lądując kilka kroków dalej. Mam cię! Powiedział Blank, gdy rzucił się na złodzieja. Ten, pomimo dodatkowych kilogramów na swoich plecach, wciąż chciał uciekać na czworaka. Gdy poczuł ramiona swojego oprawcy na szyi, prawie się poddał. Dobra, dobra, wygrałeś, poddaję się, tylko mnie puść. Powiedział przerażonym głosem chłopak w zieleni. Obaj podnieśli się i otrzepali z pyłu i kurzu. Rzezimieszek uśmiechnął się do pierwszej osoby, której udało się go złapać. W mgnieniu oka wyciągnął jeden ze swoich sztyletów i rękojeścią chciał uderzyć Blanka w głowę. Obaj zdziwili się, gdy chłopak o złotych oczach uniknął ataku i złapał łotrzyka za nadgarstek. — To już koniec. Złapałem cię. — powiedział spokojnym głosem, korzystając ze swojej dobrej pasy. Potem puścił go i pozwolił mu schować sztylet. — Masz rację. Złapałeś mnie. — Mówiąc te słowa... Złodziej schylił się po zagiewkę srebra i z uśmiechem oddał ją właścicielowi. — Dobra, więc idziemy. — Idziemy? Niby gdzie? — zapytał mieszkaniec Rydunu, lekko zdezorientowany. — No jak to? to? ty nie znasz kodeksu złodziei? Przy mnie na kradzieży, jestem teraz twoim dłużnikiem. Będę ci pomagał, aż nie spłac długu. Po tych słowach Blank zdziwił się jeszcze bardziej. Nigdy nie znał żadnego złodzieja, a perspektywa tego, że jeden z nich będzie za nim wszędzie chodził, nie była zbyt miła. — Idziesz do wioski obok, żeby coś kupić, zgadza się? — Kawał drogi, więc lepiej chodźmy już. Godir wypowiedział to zdanie i nie czekając na reakcję, ruszył w stronę wyjścia z miasteczka. Zaskoczonymi wszystkimi wydarzeniami srebrnowłosy również poszedł. Nie mógł przecież rozczarować swojego ojca. — Jak masz na imię? Muszę się przecież do ciebie jakoś zwracać, prawda? — zapytał ten, co jeszcze kilka chwil temu chciał ogłuszyć swojego przeciwnika. Jestem Blank. Mieszkam w tym miasteczku. Podał mu dłoni i uśmiechnął się z sympatią. Przyznam, że jesteś pierwszą osobą, której udało się mnie złapać. Nazywam się Godir. Najsprawniejszy kieszonkowiec w całym królestwie. Ho, Ho, Kto wie, może nawet na świecie. Młodzi mężczyźni szli dosyć szybko przez łąki. Omijali potoki i strumienie. Pogoda dosyć szybko uległa zmianie. Świetlista gwiazda została zasłonięta przez ogromne szare chmury. Jaskółki obniżyły swój lot, a wiatr zmienił się w zimny powierzch rzeczywistości. Dwie osoby połączone z ludzkim prawem nie mówiły do siebie wiele. Blank dowiedział się jedynie, że jego nowy znajomy zmierza do królestwa diasporu Podobno król od dawna powiększa swoje zasoby skarbów i kosztowności. Pożaruje tak bardzo, że w skrólewskim skarbcu nie ma już na nie miejsca. Oto cel Godira. Łup największy z możliwych. Skarby, które przechowywane są poza zamkiem, gdzie dokładnie nie wiadomo, Złodziejowi nie zależy tyle na skarbach co na sławie O tak, gdyby okradł ukryty skarbiec Przyniosłoby mu to rozgłos wśród złodziei na całym świecie Powietrze robiło się gęste, było bardzo duszno Teraz można było tylko czekać na ulewę Choć ta nie nadchodziła Gdy zaczęło się robić coraz ciemniej Złodziej i jego kompan dotarli do wioski Zajęło im to niemalże pół dnia A pomimo tego nie uważali, że przeszli daleko Godir usiadł na trawie przed pierwszymi chatkami Stanę tutaj. W wiosce mieszka kilku strażników z Arkonu. Nie chciałbym, żeby mnie zrozpoznali. Zaśmiał się głośno, gdy ujrzał zdziwiony grymas na twarzy srebrnowłosego. Blank wszedł do jednej z chadek. Porozmawia ze sprzedawcą, który znał jego ojca. Wymienili parę zdań na temat siewów i ostatnich plonów. Chłopak znał się na temacie, jednak nie wydawał się zbytnio zainteresowany. W rezultacie sakiewka ze srebrem została wymieniona na inną z nasionami przypominającymi łezki. Stary sprzedawca na koniec życzył chłopcu szczęścia. Powiedział, że gdyby zaczęło padać w czasie jego wędrówki, możesz się kryć w jednej z jaskiń niepodal wioski. Chłopaku uprzejmie podziękował i pośpiesznie dołączył do towarzysza odzianego w kolor trucizny. — Możemy już wracać. Wciąż chcesz ze mną wszędzie łazić? Zapytał się Blank, chociaż znał już odpowiedź. Jasne. Będę chronił tego, co dla siebie jest najważniejsze. Chyba wiesz. Blank popatrzył się na złodzieje i niósł sakiewkę z nasionami na wysokości jego oczu. Tego? Ale to tylko nasiona. Gody ma o co nie przewrócił się ze śmiechu, gdy usłyszał tę odpowiedź. Obaj ze śmiechem na ustach wracali do miasteczka Serdun. Chociaż złoto okiemu trochę zepsuł się humor, gdy jego kompan zaproponował kradzież konia, aby szybciej dostać się do celu. Będąc w połowie drogi, lunął deszcz. Krople były duże i ciężkie. Blank musiał schować nasiona pod ubranie, aby nie zmokły. Nie mogły smoknąć. Te nasiona, co tam masz, to czasem nie są płaczniki. Złodziej popatrzył na osobę, której był oddany i zauważył, że jej ubranie już przesiąkają. Tak, to płaczniki. Nie mogą smoknąć, pewnie wiesz o tym. Hmm. Masz jakiś pomysł? Na tym polu nawet drzewa nie ma, pod którym moglibyśmy się schować. Wtedy z Szebna przypomniała się rada starego sprzedawcy, który wspominał o jaskiniach. Ten człowiek, u którego byłem, powiedział mi, że gdzieś tu niedaleko powinny być jakieś jaskinie. Problem w tym, że... nie mam pojęcia gdzie. Mężczyzna w zielonym klasą dłoń mi z radości. I gestem pokazał by bank szedł za nim. Biegli przez wysokie trawy, które zięgały im nawet po szyję. Wbiegli do tego lasu, choć to nie ochraniało ich za bardzo przed okropnym deszczem. Gdy Godir wydostał się z lasu, krzyknął To tutaj! Obaj uzieli górę zrodzoną z twardych i ostrych kamieni, lecz ponieważ było już dosyć ciemno, mieli problem z odnalezieniem wejścia do jaskini. Po chwili poszukiwań srebrnowłosy usłyszał jakiś dziwnie znajomy dźwięk. Podążył za nim i odnalazł wejście do ich nowej kryjówki. Natychmiast wszedł do środka i zawołał swojego towarzysza. Jaskinia była dosyć duża. Na jej ścianach wisiały gigantyczne pęczyny, które zaczął zbierać Godir. — Po co ci one? — zapytał zdziwiony chłopiec o oczach rozjaśniających ciemność. — do drewna raczej nie znajdziemy, ale i z tego można rozpalić ognisko. Chłopak wyglądał na wręcz uradowanego z własnej pomysłowości. Po kilku chwilach płynęło wielkie ognisko, lecz płomień był dosyć nietypowy. Ogień pochłaniał pajęczyny i wydawał oślepiający biały kolor. Obaj podróżnicy byli tym zdziwieni, ale bardziej skupiali się na wysuszeniu swoich ubrań. Blank ułożył sakiewkę na płaczników w bezpiecznym miejscu, po czym zwinął się i zasnął. Jego kompanowi wcale się nie chciało spać. Życie w biegu wymuszało na nim ograniczenie snu do mini. Godir mógł spać dwie godziny dziennie, aby wypocząć. Podniósł się i przeciągnął, zrobił kilka skłonów i rozglądał się. Dostrzegł, że jaskinia jest dość głęboka. Kto wie, może gdzieś dalej kryją się jakieś skarby. Złodziej znalazł kij i owinął jego koniec pajęczyną którą później podpalił. Z prowizoryczną pochodnią zaczął iść do wnętrza jaskini. Korytarze były obszerne i dzieliły się na wiele części. To miejsce chwilami przypominało labirynt. Godir wychodził z komnat, w których dalsze przejście było zablokowane świeżo utworzonymi pajęczynami. Nie miał ochoty na spotkanie z jakimś gigantycznym pająkiem. Idąc w niczym cieniu, słyszał dziwny dźwięk z głębi kamiennej gmatwaniny. Zaintrygowany podszedł bliżej. Usłyszał coś, jakby głos i zaraz po nim przeraźliwy jęk. Natychmiast ugasił pochodnię i bez nie poszedł dalej. Stękanie nie ustawało, a złodziej zastanawiał się, czy możliwe, jest, że są tu jacyś umarli. Gdy uzyskał kontakt wzrokowy, ujrzał lśniący przedmiot, który oświetlał dwie postacie. Jedna z nich, mężczyzna, leżał na kamiennej podłodze. Nogę miał zawiniętą w wiele bandaży, które jednak były już przekrwione. Druga osoba była to kobieta o długich włosach. Klęczała przy mężczyźnie i uspokajała go. Oboje byli ubrani w obszerne czarne szaty, a obok nich na drewnianym pudełku lśnił mały obiekt wydający z siebie błękitne światło. Godir zrobił kilka kroków w ich stronę i zatrzymał się. Gdyby szedł normalnie, nie usłyszeliby go, lecz ten specjalnie dał się usłyszeć. Kobieta najwyraźniej wystraszona zerwała się na nogi i rzuciła pewne pytanie. — Kto tam? — jej głos był czysty i delikatny. Miał naprawdę piękny głos. Świadczy o tym sam fakt, że normalnie ktoś tak jak Godir, by na to nie zwrócił uwagi. No, no, no, co my tu mamy? Powiedział Godir, chcąc zrobić jako pierwsze złe wrażenie. Wygląda na to, że potrzebujecie pomocy. Uśmiechnął się szyderczo, a jego brązowe oczy zabłysnęły. Chociaż w tym świetle nawet kot by tego nie dostrzegł Ktoś czy? Zapytał z bólem krwawiący mężczyzna. Kobieta po tych słowach zakryła mu usta dłonią. Nie chciała, aby niepotrzebnie tracił energię. Jam jest wasz wybawiciel. Kieszonkowiec zakpił z nich ich, ich sytuacji. Jeśli przybyłeś tutaj z nas szydzić, to lepiej wracaj skąd przybyłeś. Rzuciła długo włosa kobieta rozścieczonym tonem. Ależ skąd? Pomogę wam. Oczywiście później wy pomożecie i mnie. Złodziej podszedł do nich i wyjaśnił, że u podnóża góry, na początku jaskini, jego przyjaciel ma kilka nasion płacznika, które pomogą rannemu przetrwać oczekiwania na pomoc, którą sprowadzą. Zapytał się młodej damy, czy pomoże mu przenieść jej partnera przez ten labirynt. Blank śnił. Śniło mu się, że przemierza morze i jeziora, że wdrapuje się na wielkie góry, że biegnie przez lasy i pastwiska. A gdy wydawało mu się, że dotarł do celu, spojrzał na tą całą drogę, którą przebył spojrzał i nie zobaczył nic tylko ciemność gdy odwrócił się z powrotem zobaczył, że stoi na skalistej półce i spogląda na królestwo otoczone złotem i pięknem płatki białych róż spadały z nieba a ludzie stali w miejscu wszyscy zatrzymali się i z nadzieją patrzyli na złotokiego siedemnastolatka kiedy chłopak chciał pójść w ich stronę zrobiło się ciemno Złoto zniknęło, słońce zgasło, nastał mrok, permanentna ciemność. Róże zamieniły się w sztylety, woda przemieniła się w krew. Wtedy chłopak na środku rynku ujrzał postać. Jasną jak śnieg, ale brudną jak ściek. Chciał podejść bliżej, lecz zrobiło mu się gorąco. Nagle wszystko stanęło w ogniu. Cała ręka chłopaka zaczęła płonąć. Chciał gazić ten ogień, lecz nie mógł. Ogień był wszędzie. Blank otworzył oczy i zerwał się na równe nogi, gdy zdał sobie sprawę, że żywi się niewielki płomień i siedzi mu na rękawie. Szybko go ugasił, gdyż biały ogień nie był zbyt trwały. Chłopak rozglądnął się w poszukiwaniu towarzysza swojej wyprawy. Ten zniknął, lecz poza nim wszystko było na miejscu. Złotooki podszedł do wyjścia z jaskini i zobaczył, że deszcz wciąż pada. Nie tak obficie jak wcześniej, ale i niewielka kropla spowodowałaby pełny rozwój rośliny pocznika. Usiadł więc na kamieniu i oglądał spadające krople. Blank uwielbiał podziwiać przyrodę i rozmyślać. Siedział tak kilka chwil, gdy słyszał dźwięki dobiegające z wnętrza jaskini. Zerwa się i pobiegł w ich stronę. Ominął ognisko i zobaczył trzy osoby. Godira i znaną mu parę dwojga muzyków, którzy zaledwie tydzień temu robili na nim takie wrażenie. Stał osłupiony. Pomógł dopiero, gdy rabuś z wyrzutem go o to poprosił. Srebrną włosy natychmiast zaczął zmieniać muzykowi patronek. Robił to dość sprawnie i przy okazji skutecznie zatamował krew. Złodziej wziął jedno nasionko tajemniczej rośliny i wystawił je na deszcz. To w mgnieniu oka zaczęło rosnąć. Dojrzało, choć nie trwało to długo. Rozwinięte miało wysokość dorosłego człowieka, a na cienkiej, wątłej łodydze pojawiły się zielone liście w kształcie kolców. Pod liśćmi wyrosły owoce, niebieskie kropelki wyglądające jak łezki wielkości paznokcia. Młody mężczyzna w zielonym stroju delikatnie urwał kilka owoców i dał rannemu Ten połknął je Kolejny nasionka wtali mu w miejsce rany Za kilka chwil ból powinien ustać Powiedział Blank, zadowolony z całej współpracy Dziękuję wam, naprawdę jestem wdzięczna Odpowiedziała nielskim głosem dziewczyna Dopiero teraz srebrnowłosem mógł przyjrzeć się jej twarzy Miała delikatne rysy i kształtne wargi Niebieskie oczy podkreślały długie rzęsy, a jej włosy sięgały do pasa i miały jasny kolor. Równie cudowna, co jej głos i śpiew. Chłopak spojrzał też na jej kompana, który już zasnął ze zmęczenia. Szlachetne i ostre rysy twarzy dekorowały długie, brązowe włosy. Nie należał do najszczuplejszych, jednak na koncercie w miasteczku Serdun Blanc zauważył, że był dosyć umięśniony. Jednak najbardziej zadziwił go fakt, że to właśnie Grajek odniósł tak poważną ranę, nie wygląda na takiego, który łatwo dojdzie obrażenia w walce. Młodzieniec wolał zostawić wszelkie pytania na później. Teraz na pewno nie odpowiadaliby najchętniej. Cała operacja uśmierzania bólu starszym mężczyźnie trwała tak długo, że Duet, połączony z prawem, nawet nie zdał sobie sprawy, kiedy przestał padać deszcz. Zaiste przestała, noc mogła trwać nadal, ozdobiona światłem księżyca. Dobra młody, ruszajmy, zbieraj się. Krzyknął Godir, jakby nagle sobie o czymś przypomniał Musimy czym prędzej sprowadzić pomoc Zostaw im ze dwa nasionka i idziemy Gdy Łotrzyk zakończył to zdanie Już prawie wychodził z jaskini Postaramy się zdobyć konia Aby łatwiej go przewieźć do Arkonu Powiedział Melancholien Blank, Wpatrzony w dziewczynę siedzącą obok rannego Dobra, zróbcie co waszej mocy Będę wam za to naprawdę wdzięczna Niewiasta uśmiechnęła się Ten uśmiech przyprawił obu obu chłopów odreszcze tak bardzo był piękny. Młodzi mężczyźni ruszyli pospiesznie przez las. Opowiedzieli sobie, co właśnie im się przytrafiło i obaj uśmiali się, gdy Blank opowiedział swoją historię o płonącej pobudce. W pewnym momencie Godir wyciągnął z kieszeni swego kubraka dziwny i niewielki kamień, który po chwili zaczął świecić błękitnym światłem. Co to jest? Skąd to masz? Złotoki zmarszczył brwi i oczekując na odpowiedź. Nie słyszałeś o tym? To Walafar. Taki migiczny kamień, który podobno jest bardzo wiele wart. Kieszkowiec śmiał się radośnie i podrzucał kamieniem dającym światło. To jedno pytanie. A drugie? Nawet mi nie mów, że go ukradłeś. Ja? Ukradłem? No co? Ona przecież dała mi go. Brązowe oczy patrzyły się w złote. Tylko król kierzynkowców potrafił kłamać w żywe oczy. No, niech ci będzie. Ale jak tam wrócimy, to masz jego oddać. Oddać? Wrócimy? Coś ty zwariował? Niby po co mamy tam w ogóle wracać? Blank zatrzymał się i nie dowierzał swojemu dłużnikowi. A co ty chciałeś zrobić? Zostawić ich tak? Porzucić na pewno śmierć? Ona przecież jest zbyt piękna, żeby umierać. Przejęty chłopak wmachiwał rękoma i podskakiwał jakby coś w niego trafiło. Ale przecież to nie jej życie jest w niebezpieczeństwie. To on krwawie jak szalony. Ach, no wiem o tym. Dlatego właśnie wrócimy tam z pomocą. Może ktoś pożyczy nam konia. Tym razem to Godir stanął, nie Pożyczy? Ach, mówiłem ci, że mogliśmy ukraść tamte dwa. Ale gdybyśmy je ukradli, to nie trafilibyśmy na nią. Co ty tak z tą dziewczyną? Mówiłem ci przecież, tak kłócili się przez większość drogi. Blank i Godir przemierzali lasy i łąki. Pomijali strumienie i potoki. Rozmawiając nawet nie usłyszeli przeraźliwego trzepotania skrzydeł gdzieś w oddali. Proszę o zostawienie komentarza pod odcinkiem. Dziękuję.